naszej dzisiejszej debaty jest e, rozważania na temat tego, czym jest groznawstwo, czym mogłoby być. E, I takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Czy w ogóle uważacie, że nazwa groznawstwo jest zasadna? Czy już to, tam, to się już pojawiło w, w jednym z wystąpień, e, także wiem, że ludologia nie jest uważana za synonim, tak? E, ale jak ja się tą to osobą, która głównie nasuje, to to określałem, więc może ja się tym razem nie wypowiem. Jestem ciekawa, co, co myślą koledzy na ten temat. Dobrze. To ja mogę powiedzieć, że mi się ta nazwa podoba. Cóż, wydaje mi się ona zupełnie zręczna. Nie, nie, nie jakoś specjalnie. No bo tak serio, no tego typu nowe nazwy mogłyby być po prostu, dajmy na to, Czy znaczy mogłyby tak zjać sztucznością. Ona tak nie jest, jak mi się wydaje. Ma, mamy przecież analogię e, e, w postaci filmoznawstwa chociażby no i wydaje mi się, że przez tę analogię ona jest całkowicie do przełknięcia dodatkowo to jest istotny argument wydaje mi się, czy kluczowy, że nie widzę tu lepszego zastępstwa więc ponieważ sama w sobie nie rażnię, nie widzę lepszego rozwiązania, to uznałem, że mi się podoba a ja się będę musiał czepiać tak, żeby, bo żeby dyskusja, bo nie, tak. Potem się wymienimy. to ja się będę czepiał, właśnie tak stwierdziliśmy, że za bardzo się tu będziemy ze sobą zgadzać w tym gronie, więc od czasu do czasu ktoś będzie mówił coś tak, żeby trochę jakieś szprychy włożyć, z groznawstwem pewnie jest jeden problem zasadniczy, to znaczy rozumiem, że groznawstwo w Twoim wydaniu ograniczałoby się do gier wideo, tak? Znaczy, bo, wiesz, ja bym takie termin... gier komputerowych, tak? Tak, no nie, znaczy gry wideo, gry komputerowe, to byśmy się zaraz w kolejne jakieś tutaj dogi jasne, pakowali, jasne. A, a, a, a na pierwszy rzut ucha odnosi się do gier tak. w ogóle, prawda? Także jeżeli to ma być alternatywa dla ludologii, która się zajmuje z, z nazwy, biorąc grami i zabawami różnego rodzaju, no to jakby y, trudno powiedzieć. Natomiast jest to fajny termin o tym, właśnie, że, że to o czym Maria zresztą mówiła w czasie swojego wystąpienia, że chyba wszyscy w tym gronie mamy takie wrażenie, że nie do końca Zawsze y, y, mówienie o grach przez pryzmat ludologii ma akurat największy sens. Tak? Znaczy, gry wideo to jest taki stwór, y, gry komputerowe, jak zwał, tak to coś dziwnego, o możemy teraz, o termin Olafa Szewczyka, na przykład. Inwidy, tak? interaktywne wideo. Znaczy, jest taki problem, y, jest taki problem z, z, z, z grami komputerowymi dzisiaj, że bardzo, bardzo wiele z nich nie daje się tak naprawdę analizować. Przez te tradycyjne kategorie mechanizmy rozgrywki, wygrywanie, przegrywanie, szlifowanie umiejętności. No, konia z rzędem temu, kto umie szlifować umiejętności w Dear Ester. To życzę powodzenia, to takie zajęcie, nie wiem, na czas przechodzić Dear Ester, tak? którymi trasami. No, nie, nie, nie, trudno powiedzieć, jakby to miało wyglądać. A jednocześnie pojawia się ten termin, nie gry, że to jest coś innego, tak? albo w ogóle weźmy rozwód niech nie, gry, czy tego rodzaju twory, jak Dear Esther, na przykład, żeby w ogóle wziąć rozwód z grami komputerowymi. Mi się to wydaje bez sensu, bo jeżeli w czymś, łopatologicznie mówiąc, jeżeli w czymś się steruje wsadem i myszką, to jako żywo to będzie gra komputerowa, tak, to mówi językiem gry komputerowej, przestrzeń tam jest budowana na takich zasadach, jak się buduje w przestrzeń gry komputerowej, więc to jest gra komputerowa, ale to nie jest gra, taka w tradycyjnym rozumieniu, tak, albo inaczej, gra jest jedną z takich nie wiem jak to powiedzieć tak jak mamy film, który się na początku zaczyna rozwijać, on ma trochę takich sztuk matek ma fotografię ma teatr, ma sztuki plastyczne to jest po prostu kulą tak, I, i, i potem nagle sobie się, się, się orientuje, że on jest w sumie troszkę czymś innym to w grach komputerowych gry, jako, jako ogólne, ogólne zjawisko, są jedną z tych kategorii matek tak? czymś czym, z czego one korzystają ale to nie jest istota, tak? także ja myślę, że te procesy pojawiania się takich gier, które nie pasują do takiej pierwotnej definicji, czy, czy w ogóle mm, mamy jakąś definicję medium, pojawiają się jakieś tytuły, które nie pasują, to w komentarzach do Twojego tekstu zwrócił uwagę na y, podobieństwo do tej, do tej sytuacji tej gry. W przypadku medium telewizyjnego, mm -hmm. kiedy prawda mówiło się o HBO, że nie są telewizją, nie są Serio telewizją itd. Tak Także takie sytuacje się zdarzają. Wydaje mi się, że to jest jakiś normalny proces ewolucji medium i definiowania, definiowania się. I myślę, że śmiało to też można odnieść do tego, co dzisiaj Ty, Pawle, mówiłeś, że no to jest taki fuzzy set, to znaczy tak. zbiór nieosty, gdzie mamy pewną. No, obiekt taki prototypowy, tak. prawda, który ma te wszystkie cechy, a to co się dzieje na pograniczu, yy, prawda, ma jakby większą swobodę i to też jest ok. Ale ja też myślę, że tego problemu nie będzie, że będziemy mieli gry yy, wideo, czy gry komputerowe, hmm. które uznamy, że one, no, są grami komputerowymi, tak jak powiedziałeś, ale raczej nie nazwiemy ich grami, bo z samym zjawiskiem gier był ten sam problem od zawsze, ten, który my hmm. teraz odkrywamy nagle, że pojawiają się te niegry, czyli te rzeczy, których klasyfikacją, jako y, gry komputerowe mamy kłopot. Y, większość prac y, dotyczących problemu gier się zaczyna od tego z klasycznego problemu, na który wskazał właśnie Wittgenstein, że termin hmm. gra jest nieostry no i tak. on oczywiście mówi o zwykłych grach. Jest nieostry, bo nie wiadomo, czy grom jest jeszcze, nie wiem, dziecko, które odbija sobie piłeczkę o, e, o ścianę i nie liczy punktów i nie rywalizuje z nikim i tak dalej. Więc ja myślę, ten problem będzie, no, tak, tak czy siak, więc powiedzmy groznawstwo tutaj nie, nie, ta nazwa nie musi być zmieniona na przykład na nie, wideogroznawstwo, bo właściwie jakby będzie się borykało z tymi samymi kłopotami, jakkolwiek się nazwie, czy tak, czy tak. Hmm. A w takim razie, no, bo rozmawiamy na temat różnicy między grami wideo, grami komputerowymi i czy, nie wiem, gry planszowe na przykład też można by podpiąć pod ten termin groznawstwa, jeżeli miałoby to się przekształcić w jakąś taką akademicką dziedzinę, to co wtedy z takimi grami? Gry karciane, gry planszowe? Czy no, tylko hmm. trzeba by się ograniczyć do właśnie gier komputerowych i wideo? No to jest trudne pytanie. To jest właściwie ta kwestia, znaczy, którą Ty poruszyłeś. Tak, Wydaje ja, mi ja, się, że no, zupełne zamykanie się nie ma sensu. Zupełne zamykanie nie, ale częściowe mhm. zamknięcie, moim zdaniem tak. To znaczy, chyba duży problem, który mamy z mówieniem o grach, to jest to o, o grach komputerowych. To jest to, że wrzucamy je bardzo mocno do jednego worka z, z innymi grami, i stąd mamy na dnie głos świętej pamięci Rogera Eberta, który mhm. mówi, no, przeż grany nigdy nie będzie dziełem sztuki, bo jak na przykład piłka nożna albo baseball może być dziełem sztuki. I wtedy mamy bardzo silne poczucie, że tak naprawdę umknęła mu istota tych gier komputerowych. Strasznie trudno powiedzieć, na czym ona by miała polegać, ale mówimy. Panie Ebert, to zupełnie nie o to chodzi, tak? e, Czyli jest, jakieś, jest w grach komputerowych coś, co je bardzo oddziela i od gier planszowych, e, i od gier karcianych, e, i od gier sportowych różnego rodzaju e, I myślę, że przynajmniej na, na, na, na obecnym stadium zajmowania się nimi warto to podkreślać, czy warto to zauważać, tak? jakby, Chyba tak, jakby, jakby nazwać, nazwać tą dziedzinę mediów yy, mm. jakoś inaczej, to no tak, do, inaczej tu, tu na przykład właśnie pomysł mojego współblogera Olafa Szewczyka, żeby to nazywać na przykład interaktywne wideo na co ja z kolei jako miłośnik tekstówek e, mówię wedno. Ja, ja się zastanawiam, a, a czy przeszkadza nam strasznie to że słówko film odnosi się do błony no filmowej właśnie. która już powiedzmy sobie szczerze, odchodzi do przeszłości. Tak? No nie, nie aż tak. Prawda? Znaczy jest dużo takich słów, które yy, mają jakiś tam, albo czy przeszkadza nam to, że słówko wrażenie odnosi się do wbijania się czegoś w nas, tak? Wrazić coś, próbować to wbić. Jest dużo takich, takich słów, które kiedyś coś tam znaczyły, a później jakoś te znaczenia się modyfikują, kostnieją i później nikt się tym już dramatycznie nie przejmuje. Prawda? Także teraz wołanie, żeby z, z, zerwać z terminem film, bo on już jest nieaktualny, prawda? Ale kłopot polega na tym, że termin gra nie stał się nieaktualny i to jego tak, poprzednie tak, użycie tak. nadal jest no. żywe. Tak, tylko że ono nam jakby wchodzi tu. Tylko w ja myślę, że ono zdechnie. paradę. No nie się, wie. Nie nie się, nie znaczy, się... Co, będzie, co będzie kiedyś prototypowym y, przykładem gry, prawda? Prawdę nie mam pojęcia. Ta gra wideo to... Myślę, że zdominuje jednak te gry możliwe. Myślisz, że zdominuje baseball? Ja myślę, że no, chodzi o no pewne może, pole, proszę, pole semantyczne, po prostu, które z czasem się zmienia i przykład filmu z jednej strony jest dobry, ale wydaje mi się, że po prostu określenie gry komputerowej, czy, czy gry, tak jak mówisz, w pewnym momencie po prostu będzie kojarzone z tym, z tym medium, nie będzie jakichś wątpliwości, a to, że w tej chwili i prawda są, są tutaj jakby uzuć jeszcze nie do końca jest takie, jakbyśmy chcieli, no to jakby w naszych rękach jest zmienienie tego. No dobrze, ale, myślę, że. Na myślę, że można życzy... jeszcze, to tak, jedna rzecz, ale no, ja myślę, że ty ten podział, który wyszedł. Nie wiem, czy tu nam się te dwa podziały nie zaczynają e, niepotrzebnie zacierać pomiędzy grami komputerowymi i grami tradycyjnymi, mm. czy grami niekomputerowymi, a grami fabularnymi i grami niefabularnymi. Bo jak ty. Spójrzcie na to, jeżeli rzeczywiście porównamy baseball z grami komputerowymi, no to uzyskamy ten efekt, o którym wspomniałeś już pod kredentem. no ale są gry komputerowe, które polegają na graniu w baseball. To teraz co? Nie będziemy ich na tych studiach analizowali, nie no, będziemy je analizowali. Więc teraz z drugiej strony masz takie gry tradycyjne, jak na przykład jak te klasyczne, może już dziś nie tak popularne, ale z czasu bardzo popularne. gry, Papierowe gry RPG. Mhm. No, przyznam mhm. szczerze, że nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy papierową grą RPG, a grą komputerową. W tym mhm. sensie, że dla mnie mistrz gry jest tam procesorem, który przetwarza pewne mhm. reguły. Myślę, że jest jednak Naprawdę? Ja nie widzę takiej no, różnicy. A... Która powinna się, Inaczej, mhm. może i tak, bo to jest powiedzmy skór mhm. inny, innego rodzaju, ale ja nie widzę takiej różnicy, która powinna się przekładać na takie instytucjonalne odcięcie. Mhm. Uważam, że ci, którzy się zajmują grami RPG, Wideo, gramy wideo RPG, powinni także mieć na swoich zajęciach spory uh -huh. dział poświęcony papierowym, bo ta różnica pomiędzy tymi e, uh -huh. rzeczami jest okej, okay, ja mogę, możemy o tym po, pogadać, może ona jest istotna, ale nie chyba nie aż tak istotna, żeby uważać. Tak, ale sobie. o wiele, o wiele zdrowiej i sensowniej jest zestawić komputerową grę RPG z papierową grą RPG e, niż e, komputerową grę RPG z baseballem. No nie, ale, ale, ale, we, ale we Sports z bejsbolem? Dobrze, ja muszę niestety zainterweniować tak, no, w tym momencie, zaraz, bo to jest dyskusja jeszcze na y, inną okazję. Y, umówmy się może, że na użytek tej debaty będziemy używać terminu graznawstwo, tak chociaż... WeSport y, ja nie jest słowa. <laughs> I teraz takie mnie, ten wszystkie tak, swoje no antypakiet no, do tego no, terminu no. musimy na chwilę odłożyć na bok, bo chciałabym się zapytać, no skoro mówimy, poruszona była to kwestia już filmoznawstwa, więc może czas, żeby gry też wkroczyły na tę akademicką drogę już tak bardziej, niż to jest do tej pory praktykowane u nas. I uważacie, że w przyszłości powinno się stworzyć taki kierunek nauczania, który łączyłby E, znajomość historii gier, e, fabu, e, z konstruowaniem z, fabuł, z praktyką, tak? z, z budowaniem światów przedstawionych, czy, czy to ma sens, tak, połączenie takiej teorii historii i projektowania? Znaczy no zależy, prawda? W, znaczy, wydaje mi się, że nie jest możliwe taki kionek, gdzie byśmy mieli e, jakby to wszystko, znaczy jeszcze raz, są takie kierunki, które rzeczywiście wszystko to łączą, ale są pewne kwestie proporcji. To znaczy, zawsze będą praktycy, którzy będą bardziej skupieni na programowaniu, oni mają trochę inne oczekiwania, e, a i będą osoby, które będą chciały robić level design, one też będą chciały się skupić na innych rzeczach i stworzenie kierunku, który będzie dla nich wszystkich naraz, wydaje mi się niemożliwe. Także zawsze mam jakieś tu przesunięcia w proporcjach muszą istnieć, e, a doznawstwo wydaje mi się, przynajmniej w moim założeniu pewną specjalnością związaną właśnie z kulturoznawstwem, czyli bardziej bliżej tej strony humanistycznej, praktycznej, może właśnie związanej z level designem, takimi miękkimi zdolnościami niezbędnymi w stążeniu gier komputerowych. Takie jest moje zdanie. No my, my teraz, jak już tu wspominałem raz czy dwa razy, próbujemy być Bydgoszczy rozkręcać taki kierunek który się będzie nazywał Humanistyka drugiej generacji, i absolwent, którego mamy nadzieję wyhodować po, po specjalizacji z projektowania gier, to będzie właśnie taki ktoś, jak, jak ta postać przedstawiona przez Marię. To znaczy ktoś, kto przede wszystkim koncentruje się na tej sferze budowania świata przedstawionego, budowania fabu, świadomości, znajomości historii tej formy, tak, gier wideo, jakiejś świadomości powiązań kulturoznawczych z minimalną, jak na programistę, znajomością programowania o tyle, żeby on rozumiał po prostu co robi reszta ekipy. Hmm. Tutaj chyba tu Michał Staniszewski wspominał tak. w swoim wystąpieniu o tym, jaki jest duży problem z kimś, kto świetnie sobie buduje fabułki, ale jest kompletnie zielony hmm. jeśli chodzi o, o, o technologię. Prawda? Jest dla niego... Problemem to, że, że jakieś obliczenia trzeba wykonywać, żeby, żeby ta postać się odpowiednio poruszała. Więc mamy nadzieję hodować ludzi, którzy, którzy będą mieli jakąś intuicję tego. Tak? Ta intuicja będzie pewnie gdzieś sięgała po jakieś podstawy um, tworzenia um, prostych gier w um, Unity. I to, I to będzie jakby takim, takim smaczkiem, jakiego oni będą mieli. Tak? I myślę, że dużo więcej się nie da zrobić. Znaczy takiego taki człowiek renesansu, który wszystko umie zrobić, który jest programistą i ten, to, jest, to jest ktoś, kto tak naprawdę i nie istnieje i w sumie byłby dosyć irytujący w zespole tworzącym gry no, tak, tak, tak, tak. A tutaj jeszcze z tyłu że takie osoby, co wszystko. czasem minęło tak, bo kiedyś robiło się jedną osobę ja powiem tak, że cały czas, cały czas się robi, natomiast oczywiście robi się na gotowych narzędziach, które są bardzo przyjazne dla użytkownika, prawda? Także e, e, rzeczywiście minęły czasy e, programowania od zera, e, to tak, ale gry jednoosobowe powstają, tylko że właśnie powstają na narzędziach już zaprogramowanych. Tak tu, tutaj było. Tak, pytanie czy ta humanistyka będzie w jakiś sposób powiązana z... Firmami, które... Staramy się tak, żeby tak było. W, w Bydgoszczy jest Vivid Games, w Bydgoszczy też City Interactive otwiera swój oddział, także gadamy z nimi i jakoś, żeby nie zapeszyć, ale, ale jakoś, tam, jakoś tam te rozmowy idą. Zresztą mam trochę nauczania przyszłych gier, wypadło też e, Michał Matej, na, na, mm -hmm. który mówił o tym, czy z tego, że na jakiejś szkole, przepuśmy teoretycznie, kogoś nauczą, że słuchaj, to jest taka teoria, taka i taka, a robi się tak i tak, a potem on idzie do firmy, jest nauczone jakiś tam podstawy mm -hmm. jakiś nazw, a przychodzi do firmy, oni mówią, słuchaj, to nie, nie skończy się tego, co ci mówimy, robimy tak, tak, tak, tak i tak i, i, i tak muszą sobie wyszkolić pracowników mm -hmm. od siebie, że nie da się stworzyć tak żadnego Systemu nauczania, który przygotował pełni do tego, Tak, to, to, jest tak jak, to jest tak jak z skończeniem studiów prawniczych. Człowiek, który skończył studia prawnicze nie jest prawnikiem, tylko jest przygotowany do tego, żeby tym prawnikiem zostać, prawda? No ale stworzenie tego, o czym Ty mówisz, czyli już Ci oddaję głos, kamieniem takiego jakby systemu stażu, bądź bań, tych wymiar studiów, jest. no wydaje mi się związaniem mhm. idealnym. Ja chciałem tutaj wrócić do tej analogii między potencjalnym roznazstremu, jako czymś co, się wyodrębł w krótce, albo już się a, a takimi specjalistami ja że... kulturoznawstwa, na które już nie robią. Mm -hmm. Zawsze zwracam do tego kulturoznawstwa, dlatego że to jest rząd, na którym jeszcze jakoś się poruszam, tak? Nie, nie mm. praktyki, tylko mm. e, e, do regiów. I takie analogie do filmoznawstwa. Czy, czy teatro? moim e, zdaniem są kluczowe dla rozumienia potencjalnej specjalizacji, takiej jak oznaczwa, ponieważ osoby, które uczą się na filmoznawstwie, na teatrologii, e, owszem mają czasami zajęcia praktyczne uczą się na przykład kręcić filmy zgodnie z ze testem zerowym. czyli tak? mm. uczą się jakiś postaw, ale to nie jest e, przygotowanie studenta do tworzenia filmu. To jest mm. przygotowanie studenta do pisania o filmach e, w taki sposób, żeby miał świadomość jak to wygląda od publik. Mm. Nie, że to był w tym w tej dziedzinie specjalistą. To samo dotyczy że mm. gdzie e, owszem przygotowuje się niekiedy teksty, e, które mogą posłużyć jako te przyszłe teksty dramatyczne, sam nawet są zajęcia praktyczne, mm. e, gdzie wystawia się. Tak, ale tak, to tak. nie są osoby, które będą w uh -huh. Oczywiście mogą być, jeżeli uh -huh. będą nie mają taką wolę, jeżeli postanowują rozwijać się w tej ludy. Uh -huh. Ale to są przede wszystkim osoby, które raczej chcą się pisać, analizować, interpretować, uh -huh. w każdym razie uczą się bardziej teorii, związane z nadmiarami. Ale myślę, że warto też tak? zwrócić uwagę na intencje tych osób. To znaczy intencje w kontekście wyboru, w kierunku jakim dajmy na to jest filmoznawstwo, tak? Bardzo często na filmoznawstwo trafiają osoby, które starają się dostać na filmówkę, prawda? No ale wiadomo, nie jest to łatwe, więc nie zawsze za pierwszym razem się uda i często decydują się na filmoznawstwo po to, aby uzupełnić swoją wiedzę, prawda, rozwinąć się i później też to zastosować w praktyce, także jakby nie wydaje mi się, aby targetem Kulturoznacznych byli tylko teoretycy, ale też często osoby, które chcą uzupełnić sobie swoją wiedzę. Szczególnie prawda, w kontekście systemu bolońskiego, kiedy możemy pójść na studia uzupełniające, które jakby e, prawda, zawierają to w nazwie. E, jeszcze jest przecież kierunek, jak kulturoznawstwo tworzy pisarze, szkoli hmm. wow, to jest są, więc jest może jakiś kierunek do hmm. tworzenia projektu natury, No nie dobrze, to No, ale dobrze. Ja to odcięte od siebie tak? To, to, to nie jest to, to to tak, że kulturoznaczność, roznaczność. będziemy umieli ładnie czytać, dobrze, dobrze interpretować to, co. Tutaj. Chodzi o to, że jeżeli chcemy zostać dramaturgiem, jeżeli chcemy zostać filmowcem, to kolejnym krokiem, znaczy nie raz, że musi nastąpić ten kolejny krok. To nie może być tylko filmowiec, tylko teatronowej. Musi nastąpić rozwój już bardzo specjalistyczny, jeżeli chodzi o praktykę, nie tylko teorię. Bardzo cenne cenne tak, tak. siebie że dobry tam podczas takich studiów dla procesu twórczego w przyszłości. Ale na pewno niewystarczające. Do tego nie ja oczekujemy, że bieloznakom będzie kształtowo twórcy gier. Twórcy gier Myślę, że to jest, to jest dobry moment, żebyśmy w takim razie skupili skoro już podsumowaliśmy, że nie ma raczej możliwości, żeby jedna osoba wszystkie te umiejętności posiadła. Mam, tak. Czy mi tak? się jednak nie zgodzić tutaj? Bo jednak znów, że tak. Słucham tego i zgodziłbym się z tym w pełni, gdybyśmy... To jest moment, kiedy też pila. Gdybyśmy, nie, to nie jest... Nie, to nie, nie, nie robię tego dla zasad, Autentycznie dziwię się mm -hmm. temu, bo wydaje mi się, że gdybyśmy gadali jeszcze 3 lata temu, to bym no powiedział tak, no właśnie tak jest. Trochę szkoda, fajnie było dawno. Ale to dzisiaj już właśnie znowu tak jest, że znowu pojawiła się możliwość robienia gier w weekend przez jedną osobę. I ta osoba wydaje tę grę Niekiedy nawet za pieniądze. No, przykładem chociażby niech będzie taka osoba, która jest rzecznikiem tego właśnie ruchu hmm. tworzenia gier przez amatorów i przez humanistów, Anna Antropi, która zrobiła ostatnio całkiem przyjemną grę logiczną o tym, jak ułożyć trzy osoby, które muszą spać i kot jeszcze przychodzi w nocy. I to jest przykład gry, która autentycznie ona przejście jej trwa 15 minut. To jest całkiem zręczna, inteligentna zabawka logiczna. I zrobiła to, napisała to osoba, która sama o sobie twierdzi, że nie ma doświadczenia praktycznie żadnego jako programistka, więc miała pewien pomysł, miała teraz, o czym wspomniał Paweł, ma teraz bardzo wygodne narzędzia. I mi się wydaje, że w pewnym sensie. Te studia mogą być tu wyjątkowe, bo tak, tak, choć tak, tak. E, rzeczywiście jest tak, że ci ludzie, którzy e, uzyskują takie zupełnie rudymentarne zdolności tworzenia gier, a jednak mają, koncepcyjnie są, mają hmm. coś ciekawego do zaoferowania, to właśnie dziś ponownie, i mi się wydaje, że to nie jest ponownie przypadkiem, tylko to już zostanie z nami, że po prostu ludzie zaakceptowali to, że gra może wyglądać jak, jak produkt z Atari 2600 nie ma sprawy można ją sprzedawać za 6 euro. Jest jasne, jest jasne. Więc dwie sprawy. Ta kwestia, że. Znaczy, wydaje mi się, że mówiliśmy tutaj. W o grach głównego nurtu w pewnym sensie. To znaczy o dużych o duży grach, w tutaj rzeczywiście potrzeba dużego zespołu. E, a oczywiście cały sektor indyjny no, nie wymaga takiego nakładu i równolegle do naszego dzisiejszego spotkania Koło Naukowe Pada organizuje 26. Ludą Ger w Łodzi i tam Wasz, właśnie e, trzech naszych kolegów tworzy trzy gry i każdy z nich jest w stanie opanować prawda, te wszystkie elementy. Natomiast jest to jakby kwestia e, skali tylko i połączy. My, my też mamy nadzieję, że ci nasi studenci będą się w taką społeczność ludzi tworzących gry na takiej zasadzie, jak właśnie to Anna Antropii opisuje albo na takiej zasadzie, jak na przykład Sos, Sosowski robi gry, tak? MacPixel, to jest bardzo fajny przykład. Tyle, że z takim zastrzeżeniem co do sprzedawania tych gier, ja myślę, że takie złote czasy, kiedy dawało się na tym wyżyć, to się już troszkę kończą. To znaczy teraz takie troszkę ponure były właśnie te wszystkie rozmowy na Digital Dragons a propos tego, że cudownie jest App Store, jest Google Play tak i można wszystko tam wrzucić. Tylko, że tam się wrzuca tam, nie pamiętam, około setki rzeczy na sekundę. tak? I w momencie, żeby ktokolwiek się tym zainteresował, trzeba strasznej machiny promocyjnej i jakby zaczyna się to na okrętkę, prawda? Tak samo teraz. Się, znaczy tak, chociaż ja, ja bym powiedział też, że jest dużo takich kanałów, gdzie bokiem się tak trafia, na przykład musi trafić na Steama albo na przykład muszą o nim w pewnym momencie napisać na RPS-ie, To jest bardzo fajny kanał, przez który bardzo dużo rzeczy wypływa tak bardzo oddolnie. Kolega nam powiedział, że, tak? Niesamowita kariera takiej twórczyni gier Twine, Porpentine, polega też na tym, że gry Porpentine są nagłaśniane przez RPS-a, bo Porpentine robi podsumowanie darmowych gier co tydzień najlepsze darmowe gry tygodnia na, na RPS-ie. Yy, yy, sukces Minecrafta, to rozchodzenie się pocztą pantoflową też w dużej mierze dlatego, że RPS w pewnym momencie się strasznie nimi zainteresował i trochę takich fajnych kanalików jest. Yy, yy. I tutaj, że tak powiem, Duch Święty wieje, kiedy chce, tak? czego dowodem najlepszym jest zwycięstwo e, e, hard life e, na, na IGF-ie ostatnio. Tak? To była gra, która się dla niektórych wzięła zupełnie z kont, a dla innych to była ta gra z AGS-u, którą z już od roku znamy i wszyscy gramy. Tak? Ja też w tego lifea grałem sobie od jakiegoś czasu i później strasznie się zdziwiłem, że on na tego IGF-a. Chociaż to w zasadzie był za stary, żeby w tym roku, ale to różne są zasady na IGF-ie, bardzo no, często są tam no, gry z przyszłości, które z nagrody dostają no i potem wygrał, no, cudownie, absolutnie cudownie to jest świetny przykład takiej gry właśnie, którą jeden, przez jeden, jedną osobę. jeden gość sobie debiut. zrobił To był jego debiut? To, to nie jest jego debiut, tak? Czy to jest, to jest, jest jego debiut, Nie, nie, nie, on tam jeszcze wcześniejsza, nie pamiętam jak się nazywało, taką chyba jakąś króliku taką grę, też taką okay. bardzo dziwną wizualnie Także, ale to nie jest debiut, natomiast to jest pierwsza gra, którą on, sprzedawa. on jest to sprzedawał. On się sprzedawał na swojej stronie pomagają. internetowej, tak chałupniczo. E, no i, i, i, i, i taki sukces. Także to się zdarza, ale nie, nie, nie jest to jakby. To jest ogólny to, problem. nie? No. Po prostu jest za dużo zdolnych ludzi na świecie. Tak, niestety. W każdej no. dziedzinie. Czyli wydaje mi się, że to jest po prostu taka zmiana instytucjonalna. Um, że rzeczywiście, jakby wydaje mi się, masz o tyle rację, że sytuacja z pojemnik boja, czy tych gier prawda opisanych yy, przedstawionym Winy gęśle mówi, że no to jest już moment, który był chwilę temu i jakby e, instytucjonalnie to wszystko zostało jakby wchłonięte i, i tych struktur jest tyle, że rzeczywiście wydaje mi się yy, przebić się komercyjnie w, w taki sposób, jak to miało miejsce właśnie te parę lat temu, to, to może być problem. Teraz właśnie z indykami jest taki problem, że one e, tak naprawdę to, du, du, to, to, to czy wybiją, dużo zależy od tego, e, kto je znajdzie. Bo e, i komuś zdecydowałem, właśnie tak. na przykład e, zobacz, powiedzmy, e, jakaś gra by, e, indie, będzie świetna, ale prak e, praktycznie bez takich e, większych e, ludzi e, z naszych e, przejdzie, no to przejdzie praktycznie niezauważona i autor może zarobi nad tym, nastawiam 100 dolarów a z, z kolei wystarczy, że ma taką grę, na co mi się na przykład nie wiem, tutaj total bliski czy inni <śmusz> go to od razu e, e, robi o tym film i miliony dał Tak, Tak, a nie a nie tak. ja chciałem coś powiedzieć, chciałem powiedzieć, że tutaj też nie tyle instytucjonalne, a sam w sobie byłby istotne, jeżeli chodzi o popularność e, powiedzmy niekomercyjnych małych produktów, <śmusz> e, małych gier, które nagle na są popularność, ponieważ tutaj naszymała się tutaj analogia e, z filmikiem, który ja widziałem z e, ten Talks, serii konferencji TED mm -hmm. gdzie jeden z menadżerów YouTube'a e, mówił o tym, w jaki sposób filmiki wiralowe zdobywają popularność. Wspomniał o tym, że Jimmy Kimant w swoim programie e, powiedział o człowieku, który nakręcił film od dwóch Ten Ten, ten, mm -hmm. ten filmik, który zachryca się dwoma tęczami, zaczyna płakać z radości i nagle kilka milionów osób w ciągu, bodajże, dwóch godzin filmik zdobył, przy czym przez dwa tygodnie, kiedy pisiał w sieci nie odwiedział, bo prawie mm -hmm. to mamy 20 czy 30 osób. Mm -hmm. Nagle kilka milionów. I on tym właśnie, że pewien establishment regional, niezależnie od tego, czy związany z tym konkretnym medium, czy nie, jest w stanie wyłączyć pewne tytuły dla szerszej publiczności. To jest proces zane w zasadzie chyba od, od zarania dzieje, jeżeli chodzi o, o wszystkie. I, I tu chyba gdzieś tam zaczynamy fajnie, bardzo sympatycznie wracać do tematu, tak? Bo Pojawia się pytanie, po co światłogroznawca? Tak, właśnie, to jest takie uprzedzenie już pytania. Zanim jeszcze zapytamy, tak, także po co pamiętajmy o tym momencie. Jest, tak, Chciałabym zapytać jeszcze Was, czy w ogóle uważacie, że ktoś taki jak rozdawca mógłby znaleźć swoje miejsce w branży. Czyli nie byłby tylko teoretykiem wykształconym, czy w ogóle nie wiem, jest taka szansa, żeby studio projektujące gry zatrudniło go rozdawcę? Wydaje mi się, że jak najbardziej. W rozmowie z jakimś odbyteniem, z prywatnym z Michałem Nowakowskim z City Projekt, on właśnie mówił, że Super, że taki kierunek jak specjalność nowe media powstaje, bo to są właśnie ludzie, których on potrzebuje. Czyli jest, jest popyt, że tak powiem. Tak, to jest z, jest z Michałem tylko powiem jeszcze jedną hmm. rzecz, bo dosyć ważne jest, skąd ten człowiek jest. Tak? Znaczy, poza tym, że jest ode mnie z roku z anglistyki, no. e, to e, on jest krytykiem pierwotnym. Tak? Znaczy, to jest człowiek ze świata gier komputerowych. I on z, y, przeszedł do, do CD projektu bezpośrednio od recenzowania. Tak? bo jak to Secret padł, który już miał dość w pisania i, i, i się przeniósł. I, y, więc on też w pewnym sensie bardzo wczesnym był I groznawcą, trafią, był tym pasożytem, który nic nie robi, a wszystko wie lepiej, prawda? I, i, i, i w związku z tym, jakby jest. jest w pewnym sensie z tego samego miejsca, co, hmm. co, co, co to ty, jest nie? To jest dość e, znaczące, że powiedziałeś groznawcę jako pasażer, tak? Oczywiście, tak. E, to jest, e, jest, to, jest możliwe, że taka będzie recepcja tego zawodu, Ale więc po jest, jest, jestem z wykształcenia firmoznawcą, jest, jest, jest. jestem z wykształcenia groznawcą, jest Taka przez, ta. jest percepcja większości no, krytyków. No, oczywiście, no, to, jest, to są ci, co gadają, a nic nie umieją za Ale Na mają chyba łatwiej innych względów. Znowu, jakby te limowe przepadki do głowy, e, ale, no, to nadal kierował sprawę w swoje ręce. Bo był, e, on był jasno i dość odważnie e, do się na temat w większości innych reżyserów jeszcze za nimi, a to w tworzyciu firmę oczywiście. To jest ciekawy przykład, nie wiem, jak się nazywa skleroza niewoli e, e, projektem Bastionu, który był długie latawin właśnie, który był długie lata na Game I, I później właśnie przeciał na drugą stronę jest kilka takich ciekawych wywiadów, tak. które on mówi, jakby co mu to dało, że, że, że, że, że postanowił też robić. Zamiast ja widzę niepisać. takie niebezpieczeństwo też, że właściwie można powiedzieć, że na filmach zna się każdy, takie jest okularne myślenie. Na grach też się zna każdy, tak? więc no, mm. naprawdę jest potrzebny ktoś, kto tam uważa się za trochę lepszego, bo wie więcej. Czy Może rzeczywiście wie więcej. więcej. Nie I tak Idzie z drugiej strony, to jest tak, że yy, groznawcy, filmoznawcy robią jakby swoje, mają, publikują, Tworzą pewien aparat pojęciowy. Nie, nie, nie, no i właśnie tego teraz I w, w pewnym momencie, od czasu do czasu, ktoś ich odkrywa z tej drugiej strony, mm -hmm. czyli z twórców, tak. i nagle się okazuje, że ta teoria zaczyna wpływać na proces tworzenia. Dzisiaj mieliśmy przynajmniej dwa referaty, które mówiły dokładnie o tym. To znaczy, była to teoria akademicka, która rozpoznana przez autora. Zaczęła, znaczy sprawiła, że on zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby kolejny projekt gry dostosować do tej teorii, albo na przykład właśnie pójść wbrew niej. Tak? Mm -hmm. Więc teraz ewidentnie, cokolwiek on zrobi, czy pójdzie wbrew, czy dostosuje, jakkolwiek się nie odniesie do tej teorii, no to ona zrobiła swoje. To znaczy, ona zaczyna determinować proces twórczy. To jest I, idealna w tym tak. momencie. Tak, jak to się teraz modnie nazywa, to on swoje nauka. OH, tak w ogóle, w ogóle jest, już teraz. Się, ponieważ nie można się zamykać w getcie grawym i no, takie przykłady jak Defiance, jakkolwiek no, nie jest to, to, co miało być, ale no, wszystko gry wychodzą też w jakieś systemy kosmetyczne i, i, i, i te relacje z innymi mediami są coraz bardziej silne też na poziomie już konkretnych tekstów informacyjnych. Więc y, wydaje mi się, że osoba świadoma jakby nie tylko samego media mają też relacji z pozostałymi, no to, to jest wiedza, która jest potrzebna. To, to też y, właśnie uważam, że mimo wszystko przydałoby się, się taki kierunek studiów, bo tak jak teraz, y, y, tylko że na nim y, y, trzeba byłoby y, na, na też, też właśnie o. Y, podawać też przy, przykłady z starych dobrym. <śmiech> właśnie z poszczególnych gatunków, bo tak jak teraz często się zdarza, że na przykład e, są, no, są ci ludzie właśnie, co bied, myślą, że wiedzą wszystko, gra, że każdym razie każdy zna. No i e, powiedzmy, że taka osoba wie, że ma się nagra, a na co dzień gra powiedzmy tylko WP. No i jak teraz taka osoba zabiera się na przykład za zrecenzowanie RPG, no to już wtedy na niej się pojawiają wtedy i, I tu. Troszkę, nie wiem czy nie, nie, nie, nie może znowu, yy, nie wejdę jakoś w to, yy, nie właśnie nie wiem, patrzę, przy przebejdę sobie, ja że spisem, później, później jeszcze się pojawia kwestia historii gier, yy, jako dziedziny wiedzy. Yy, bo, bo jak się zastanawiam na, na, yy, nad tym, jakiego rodzaju znanie się na grach może być najbardziej pożyteczne, czy jakoś, yy, nie wiem, może to, jest, to są moje różne uprzedzenia do kulturoznawstwa, yy, ale myślę, że straszny, straszny mamy niedobór, który się na szczęście już troszkę, troszkę się, troszkę się ta świadomość poprawia, ale straszny brak świadomości, jeśli chodzi o historię G. I, I myślę, że pierwszym jakimś takim wymaganiem dla kogokolwiek piszącego o grach, czy to groznawcy naukowego, czy to krytyka, to jest posiedzenie bardzo uczciwe i takie mozolne. Ja sobie próbuję to jakby we własnym zakresie takie atrakcje organizować i to jest tak naprawdę straszna robota. Przekopywanie się przez to, co kiedyś było. I, i, i to są czasem fascynujące doświadczenia dla mnie takim, cały czas żyje moim przegrzebywanie się przez stare gry tekstowe gry infokomu, w których są absolutnie cudowne zabiegi fabularne na przykład niesamowicie odważne, na które dzisiaj nigdy sobie nie pozwolił główny bohater, który eksploruje jakiś starożytny, egipski grobowiec przez całą grę po czym w ostatniej scenie zostaje zabity i nic z tego nie ma prawda? i wywołuje to ogólne protesty graczy że coś się dzieje, tak? I, i e, e, w momencie, kiedy ktoś na coś takiego wpadnie dzisiaj, będzie z tego strasznie zadowolony, nie będzie sobie zdawał sprawy, że to już było, tak? tak? Że to było właśnie w 1983 roku. E, I myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy, które się przydają. Po pierwsze rozwiązania, które już były, a po drugie rozwiązania, które były, ale zostały zarzucone. Bo chyba najciekawsze w każdej dziedzinie i od tego jest, e, od tego są wszystkie takie, w cudzysłowie, znawstwa, tak? One są, chyba dużo ważniejsze jest nie to, że one bardzo ładnie opisują to, co było, tylko, że one są w stanie powiedzieć, aha, jest tak, a tak, ale zobaczcie, mogło być inaczej zupełnie. Mhm. Była jakaś inna droga i ta droga w pewnym momencie została zarzucona. A pomyślcie, co by oznaczało dzisiaj pójść tą drogą? Tak? Bardzo różne drogi, nie wiem, od grafiki wokselowej, tak, przez tekstówki z, z NPCami, z których każdy ma swoje poglądy i swoje cele i tak dalej. Bardzo dużo takich, takich niby ślepych załóg, które w, w takim jakimś infantylnym ewolucjonizmie uznajemy, a skoro wyginęły, znaczy, że nie były ciekawe. A właśnie one kapitalnie odświeżają to, co się dzieje w grach ja później. Tak, co? i teraz... Tak teraz... Tak, to, to bardzo złożone. No, to nasuwa mi kolejne pytanie o, w takim razie, o kanon gier, tak? No, bo żeby to było historycznie dobrze udokumentowane i każdy, kto chce się tym zajmować tak na poważnie, powinien w takim razie poznać jakiś kanon, którego kanonu na razie nie ma, tak? Nie można... Jasne. E, to więc... znaczy, pff, oficjalnie kanon jest, wymuśliło go tam kilku panów, którzy się spotkali w Stanach i, i w Smithsonian, w nie jest właśnie około 10 gier, e, ale zdecydowanie, jako, sama też się identyfikuje jako historyczka gier, więc wszystko to, co mówisz, jakby mnie zupełnie przekonuje. I to jest taki kontekst właśnie nie kanonu, ale bardziej ekologii gier. Czyli nie szukamy tych tytułów, które, nie wiem, były najbardziej komercyjne, czy też z perspektywy pozornie wydają się najważniejsze, ponieważ też zawsze się ograniczamy. Zdecydowanie ciekawsze jest spojrzenie takie, z takiego punktu widzenia wielogłosu i szukania różnych prawda, rozwiązań, które często powstawały. No bo zazwyczaj zwracamy uwagę na rozwój gier w Stanach, tak? A bardzo wiele rzeczy powstawało równocześnie, bądź z pewnym opóźnieniem w innych częściach świata. Dzisiaj rozmawialiśmy spałem o grach, które powstawały na platformie 8 w Polsce w latach 90., co w pewnym sensie było opóźnieniem, no ale z drugiej strony było pod wpływem jakichś tam wydarzeń współczesnych. Mnie natomiast interesuje w tym wszystkim jeden wątek, który też już za, tutaj zasygnalizowałeś. Docenienia wartości starych gier. To znaczy, oczywiście, w pewnym stopniu to się dzieje przez takie imprezy jak Pixel Heaven czy dawne komputery i gry, ale chodzi mi o taką świadomość na poziomie e, struktury państwa, które zajmują się dziedzictwem kulturowym. Na konferencji, którą organizuje nasze koło badaczy, gier w Łodzi 18-19 maja, serdecznie zapraszam osoby zainteresowane, będę miała właśnie taki referat dotyczący tytułu Ulotne Bity – Gry Komputerowe jako Dziedzictwo Kulturowe i będę odnosić się do tekstów, które powstały na Nowej Zelandii gdzie ładuje się jakieś niewyobrażalne pieniądze w archiwizowanie oprogramowania i gier komputerowych z lat 80 -tych, 90 -tych. i brak tej świadomości w tej chwili w Polsce i w ogóle niedoceniania, nie chcę wchodzić prawda, w ten dyskurs niedoceniania gier jako gałęzi sztuki itd. Tak ale w ogóle no niestety coś takiego istnieje i, i, i wydaje mi się, że właśnie takie imprezy jak Excel Heaven mają potencjał zwrócenia uwagę rzeczywiście na te stare gry jako pewne artefakty, a nie tylko jakieś tam stare hobbystyczne rzeczy, które, do których wracają osoby, prawda, w okresie kryzysu wieku średniego. Tak samo ja teraz uważam, że e, to, to się często zapomina, że taki groznawca to powinien przede wszystkim grać, bo często zna, zna e, się tacy y, ludzie, nazywający z mm. na którzy po prostu y, nie grają na przykład nic od kilku lat, ale mm. są gry z i tylko cały czas mówią, mówią, mówią, mm. a sami nie do końca mogą czasami wiedzieć o czym mówią. To znaczy ja bym tu, choć y, generalnie to sympatyzuję z tym, wydaje mi się, że jeżeli to czytam tak, że on powinien wiedzieć o czym mówi, to tak, ale jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, w której pojawiłby się groznawca, który ma świetne publikacje, bardzo celne obserwacje i nagle ja bym wykrył, że wszystko na YouTubie oglądał, więc to nie grał, no w zasadzie ja bym mu nie odbierał tego tej sławy. No bym uznał, że no jeżeli ktoś ma taką zdolność, wydaje mi się, że to raczej byłoby tak, że to chyba byłoby bardzo trudne po prostu, czy, nie nie wiem, tak, nie, czy być może no nawet niemożliwe. Niemniej jakby sama idea jest taka, rozliczajmy ludzi po tym, co oni... To, opublikowali zrobili. A jak do tego doszli, to jest ich sprawa. Czy mamy na przykład przykład, <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> mamy przykład takiej osoby, no może niebezpieczeni jako znawcy, tak, ale zapewne większość słysza o bakterze, tak, mm -hmm. który no, zasadniczo graczem on sam mówi, że on, grać w nie gra, tak, on narzuje rynek na słowo <grystanie> <grystanie> I nie nie, I nie on mówi, że, że on wie że całkiem sporo gra. W tym tak. swoim, tak, tak, w tych materiałach, które on nagrywa dla, dla serwisu Game Trailers, on, on opowiada o tym, że, że, że wspomina, że gra na PC głównie właśnie, bo gra w pracy. Natomiast. Może dlatego, że w pracy to się ukrywa. Wiesz, to jest jako praca. Teraz zostało wydane tak, że stracił pracę i nie będzie go wiedziałam. generalnie jakby jego praca. Na temat ja, zupełnie od tej migrowej strony, tak? I... Znaczy to też, przepraszam, że wiele że żeby żeby czasem jakby nie zlały nam się te dwie perspektywy, bo on jest analitykiem finansowym i jego zadaniem jest e, poinformowanie swoich klientów w co inwestować. I teraz e, wydaje mi się, że on się przypadkiem zrobił takim trochę chłopcem do bicia, dlatego że on też lubi jest trochę showmanem i lubi gadać dużo w mediach że on oczywiście w mediach nie może przedstawiać tych swoich najlepszych typów dla swoich e, klientów, bo to byłoby bez sensu. Więc On mówi często w mediach rzeczy banalne i potem mu się zarzuca, że ten analityk tyle zarabia, takie banały, no, ale to nie jest jego praca, że on nam w mediach opowiada coś, czy, czy na game trailer. Jego praca to są te analizy, którą przedstawia w tajnych kopertach swoim klientom. Ale on analizuje coś innego niż to, o czym my tu mówimy. On analizuje aspekt mm. czysto, czysto rynkowy, i finansowy. Nie analizuje tak, gier pod względem treści. To jest może podobny problem, że filmowca powinien być filmowcem. Tak, tak. Mm. No uważasz, że tak. Albo literaturoznawca czytelnikiem. Czy tym jest ogromny problem? bo... Yy, no tak, niestety, jest czytający, tak? Tak, znaczy, bo jeżeli ktoś się już wyspecjalizuje w czymś, to bierze sobie, ma tego swojego autora, którym się zajmuje, tak. czyta sobie dużo o nim, czyta sobie dużo teorii obok. I, i potem są takie jest rozmowy, tak... cholera jasna, a co to w ogóle, na przykład na bieżąco, no, z, z, jak, jak, jak mówię z, z, z, z mojego poletka, ludzie, z którymi się stykam na konferencjach literaturoznawcy mm -hmm. angliści. Żebyśmy my mieli jakiekolwiek pojęcie o tym, co się na bieżąco dzieje na przykład w powieści brytyjskiej, a w życiu. Bo my nie zdążymy. Prawda? Natomiast kiedy człowiek się stara wchodzić i bardzo żarłocznie różne rzeczy czytać, to to bardzo pomaga. Tak? To, to, to Często jak człowiek za, za, za bardzo się zakała w jakiejś jednej linii badań, to to jest takie łapanie drugiego oddechu, czy łapanie takiej perspektywy. To jest strasznie fajne yy, wypłynąć z jakiejś wąskiej specjalizacji nagle na jakieś takie szerokie wody bardzo różnych tekstów. Poczytać sobie nawet jakieś gnioty absolutne, tak, w których jest coś, które są w większości gniotowate, ale coś w nich jest takiego fajnego. I, i, I nie wiem, to jest jakiś ideał, do którego ja jako literatur, literaturoznawca i jako, w cudzysłowie, groznawca mój zmierzać, tylko oczywiście na jednej i drugiej nigdy nie starczy mi czasu razem, tak? także jestem w jakiejś takiej rozpaczliwej sytuacji. <śmiech> Nawet nie jest właśnie problem e, dlatego, że e, to nie zawsze jest tak, że gra, która się sprzeda i osiągnie wysokie wyniki finansowe będzie faktycznie grał dobra tak. mhm. i, właśnie, i gra, to jest. A, a to oznacza, skoraj, że taki, czy ją psuje taki, jednak, tak? tak, analityk finansowy e, może tak naprawdę nie widzieć, co to znaczy. zły pieniądz, Ale zły to może być jeszcze jeszcze dalej, dalej, no bo przecież nie wiem, prezes, y, powiedzmy takiego electronic no, arts też jest biznes. Biznes. Okay. Nie ma prezesa. Na razie, na razie nie mają prezesa. Tak, tak. Ale kiedyś będą wiedział. Nie wiem w przeszłości, więc. Ale no, no, możemy ex prezes, no czy jakiś inaktywy życie. Tak, tak. Czyli inny popioty. No on, on też y, nie musi być graczem, tak on jest biznesmenem i on też. Tak? Co, co też tkwi w branży. Tak? Dużo osób mówi, że nie wiem, podchodzi się do, znaczy więcej wychodzi sequeli zamiast nowych marek itd. i tak dalej. I to właśnie z tego wynika. Tak, że, no, że... więcej sequeli wychodzi też w filmach tak y dalej. No tak, to jest. ale wiesz, że, to jest, że, że hmm. chodzi o to, że właśnie taki prezes też niekoniecznie musi, bo czasami nie jest graczem, tylko jest. Tak. więc... Yy, wątek jest, biznesmenów i prezesów, myślę, że powinniśmy porzucić przybliżmy się tutaj też do jednego z przedmiotów e, badań, który, którymi zajmowaliśmy się, m.in. innymi groznawcy, czyli rozróżnienie między kulturą e, a sztuką które omawia się w okazji każdego media ale co kupiłem popularną sztuką wysoka? Czy... No, to także, tak, pewne jakby, modele myślenia, które nawet jeżeli przeminęły, to są cały czas gwałkowane, żeby mieć świadomość tego, że kiedyś funkcjonowało, ale niektóre z nich nadal funkcjonują. Czyli na przykład myślenia no, o takim rozgraniczeniu rozrywki od sztuki. Czyli nie każdy, przed, nie każdy tekst kultury, który yy, dostarcza rozrywki, jest dziełem sztuki i odkrowi. To, to jest też temat, który wciąż przy grafik, tak? yy, I myślę, że to jest o tyle istotne, że to, takie myślenie prezesów. Yeah. Jest zbliżone raczej do produkcji rozrywki. Czyli produkcji czegoś, co ma się sprzedać, dlatego że jest na to zapotrzebowanie. Niezależnie od tego, jaka będzie wartość artystyczna takiego I rolą rozdawców, moim zdaniem, może też zajmowanie się tym problemem. Ja myślę, że to jest bardziej. Wydaje mi się, że to jest problem raczej socjologiczny z, i z, nie wiem, z, z dziedziny historii biznesu a głównie socjologiczne, No bo wydaje mi się, że zadaniem kulturoznawcy w przypadku tym konkretnych groznawcy jest analiza pewnych treści. W tym przypadku tej treści, którą są gry przez mechanikę, przez narrację, przez różne rzeczy. Mm -hmm. Treści używam tu bardzo ogólnie ten, ten termin. I on... Wydaje mi się, że żeby wykonywać swoją pracę, powinien w jakiejś mierze abstrahować od tych aspektów tego, jak ta gra się sprzedała, no tak, jakie były było... motywacje, czy ktoś ją ale... robił dla pieniędzy. No nie wiem, czy... Ale to tutaj to bardziej to myślę, że, że, że, że, że na pewno to, to, to co Ty, to ty mówisz, no to byłaby to jakaś rola krytyka. Mm. Tak? Bardziej niż kogoś, kto się naukowo zajmuje. Ktoś, kto się naukowo zajmuje kulturoznawca, to dla niego jakaś, nie wiem, Rodzieliczówna będzie, czy inne świństwo, będzie dużo, dużo ciekawsze od jakichś artystycznych ekscesów, bo to mu będzie dużo łatwiej opisać i dużo więcej mm. rzeczy go interesujących tam znajdzie. Natomiast no, rola krytyka to chyba jak to chyba najbardziej. Nie? Niekoniecznie z tym sztywnym rozgraniczeniem kultura wysoka i niska, ale jakoś od tego rozgraniczenia mimo no, wszystko bardzo trudno się nam uciekać. Czy obłudnie się z niego ludzie wycofują, tak. a potem się okazuje, że cały czas pójdą ta. ta. i tak no, tym tak działa. Ja tak całkiem optymistycznie nam się zrobiło, tak? czyli jest potrzebny, ma no, będzie miał, albo już ma, mimo że jeszcze nie jest to tak usankcjonowane, ma wiele umiejętności i wie jak je wykorzystać i są ludzie, którzy chcieliby, te, z tymi, żeby tymi umiejętnościami się z nimi podzielił i swoją wiedzą. Jak więc się ustosunkujecie do tego, że władze Łodzi, które podobno teraz się tak na gry bardzo nastawiają i chcą, żeby coś w tym kierunku zostało poczynione. <śmiech> <śmiech> tak, wiem, postanowiły stworzyć łódzkie centrum gier, tak? Ale tam zabrakło miejsca dla medioznawców i badaczy gier to już w ogóle. No, to, to jest taki aspekt, który został pominięty y, zupełnie. No, ty, Dlaczego? To ty no. pewien pamiętać z tym, co mówisz, że jakby doznawcy zostali wykluczeni, ponieważ ta inicjatywa wyszła y, od dyrekcji festiwalu. Y, komiksu i gier, którego Stefę Gową współorganizuje z Michałem Jakubowskim. Więc jakby pewien szereg pomysłów, prawda, właśnie wypracowanych na takim gruncie groznawczym, groznawczym został właśnie rozwinięty w tę ideę ludzkiego centrum gier. Jest to na pewno super pomysł i uważam, że fantastycznie gdyby coś takiego powstało, natomiast bardzo wiele już od kilku lat idei jest wrzucanych, są podpisywane prawda, różne akty tutaj listy intencyjne, prawda? mamy różne klasy medialne w Łodzi, mamy Centrum Nowych Mediów, mamy Łódzkie Centrum Gier, ale jest pewien, taki, jest też taka jakaś inercja w administracji miejskiej do ich wprowadzania słów w czyn, tak? I jeżeli chodzi o to Łódzkie Centrum Gier, to miał się nim zajmować jakiś tam podkomisarz, czy komisarz, czy jakiś urzędnik w obszarze już nawet nie pamiętam tego działu chyba związanego z przedsiębiorczością Urzędu Miasta Łodzi i już jest jakby trzeci konkurs nieostrzygnięty na tę osobę. Także ja no... rozumiem, ale to co mnie najbardziej szukuje, mm -hmm. no to jest, w Łodzi jest już kierunek, tak, mm -hmm. na którym się w szkoli i mm -hmm jak ktoś, kto ma ambicje, żeby stworzyć ludzkie centrum, ja nawet się, bo zakładam, że on tym znaczy, nie w tym, nie chciał się tym zainteresować. Kontakt, to, to nie jest tak, że jakby my zostaliśmy pominięci, czy, czy to jest trochę mylne wrażenie, bo jest jakby ta w pewnym sensie idea wyszła od nas, a, a, a z drugiej strony rzeczywiście ci organizatorzy kimkolwiek by tak na pewno nie byli, bo tak naprawdę żadna no osoba tak. się pod tym prawda, są nie podpisała, oni. tak? Zapraszamy wszystkie kierunki akademickie, czy to politechniki, które no, zajmują tak, się polityką. czy była mowka, była... tak, także ma być to taka pan ludzka inicjatywa, tylko mm. właśnie jak tutaj na razie żadnego kontaktu. Chyba jest tak, że przy wszystkich takich w Polsce przykładach wspierania gier przez lokalne władze albo przez władze państwowe, to jest taka nadzieja cicha, że. Przy następnej wizycie Obamy Tusk wręczy mu grę, która jest światowym przewojem i została zrobiona w Łodzi. Tak? Znaczy jest jakieś takie dosyć komiczne nastawienie, to też bardzo fajnie widać ten festiwal krakowski Digital Dragons, który jest najpoważniejszą taką imprezą grową w Polsce. Wsparcie miasta jest, ale to jest impreza biznesowa przede wszystkim. Nawet były takie właśnie jakieś taka ankieta była na D D D D D Dragon's Finals zdawana na koniec. To jest impreza biznesowa, czy jakieś inne wątki poza biznesowymi też powinny być. I, no, i wspieranie ja tych imprez. Tam Nie, no tak, tak, ale ale, ale, ale, ale jakby podejście w pewnej mierze organizatorów, a przede wszystkim właśnie władz wspierających to, jest takie, że gry wideo e, e, to jest pewna gałąź. Biznesu i, i ten, i, i ten im jakoś strasznie do głowy wszystkim uderzył i ta gałąź biznesu polega na tym, że jak się odpowiednio dofinansuje to jakieś małe, lokalne zespoły są w stanie zrobić coś bardzo dużego, co się świetnie sprzeda i rozsławi nasz piękny kraj za granicą, co w tej chwili jest trochę bzdurą. Tak? Znaczy w, w systemie, w którym, który funkcjonuje dzisiaj w grach, tak naprawdę zrobić teraz taką wielką produkcję Wiedźmin jest jakimś absolutnym ewenementem. I, i, I nie będzie czegoś takiego podobnego na podobnym poziomie, naprawdę podobnie nie będzie tak? w, w najbliższym <śmiech> czasie i to jest bardzo takie nieprzyszłościowe myślenie, tak? to, jest, to jest tak jakbyśmy chcieli, to jest tak jak, tak jak z, zróbmy sobie broń atomową w Polsce prawda i, i szantażujmy Chiny potem. No. Można, ale jest dużo innych, mniejszych, fajniejszych mm -hmm. rzeczy, które możemy sobie zafundować mm -hmm. bez fundowania tej broni atomowej. Mm -hmm. e, i, i, I myślę, że, że to podejście władzy jest właśnie takie, że mam nadzieję, że tutaj właśnie zawsze że, że wyrośnie z tego coś świetnego, wielkiego, pod względem biznesowym. W mm. przypadku gier takie myślenie jest dzisiaj już chyba bardzo wczoraj. No jeszcze. właśnie, ponieważ gry komputerowe należą do obszaru przemysłów kreatywnych. I przemysły kreatywne są tak specyficznym obszarem biznesu, gdzie kwestie zaplecza technologicznego oczywiście są ważne, ale ważne są też inne aspekty, takie jak nie wiem, kwestie tolerancji, jakiegoś przepływu treści, dobre zabezpieczenie, że tak powiem gastronomiczne, imprezowe w danym miejscu, ciekawe życie kulturalne, czyli chodzi po prostu o to, żeby był pewien element pozwalający na swobodę myśli i dialog i rozwijanie się, także szeroko pojęte. Tak? E, także takie myślenie właśnie w kategorii e, planowania centralnego, gigantycznego projektu nie ma sensu, e, a można by wydać e, 10 razy mniej pieniędzy, wspierając różne małe firmy i tworząc właśnie, realizując ideę Mediaclustra, która już jest i stworzyć naprawdę coś takiego. Ale chyba ad administracja w Polsce w ogóle ma duży problem z, z takimi zjawiskami, które polegają na, jakiejś, na, na na wspieraniu kreatywności, na jakimś takim niższym poziomie, w sensie takim poziomie poszczególnych, no, nie, nie wielkich instytucji, tylko poszczególnych osób nawet. Ja pamiętam, tak bo ja też współpracuję z taką organizacją zajmującą się dziećmi szczególnie ozdolnionymi, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci to się nazywa. I e, przy okazji tej roboty w funduszu też e, jakby przyglądaliśmy się blisko e, e, czemu, co się nazywało Rok Ucznia Zdolnego, co, co Menis w zeszłym roku robił, e, czy nie dwa lata temu już. I tam były takie jakieś różne programy z tej okazji, e, takie e, o wsparcie unijne, zwracanie się i tak dalej i opiniowanie tych programów i było, jak w PYSK Strzeli, stwierdzenie, że, bo tam taka rubryczka zawsze jest, jak to wpłynie na innowacyjność przemysłu, technologii itd. I jak w pystrzeli było powiedziane, że wspieranie młodych, zdolnych gimnazjalistów, licealistów w żaden sposób nie przekłada się na innowacyjność przemysłu, prawda? No i w tym momencie to już ręce i portki opadają, bo naprawdę nie wiadomo co powiedzieć, bo jakby to jest gdzieś tam zupełnie pod radarem coś, co nie przynosi bezpośrednich zysków w miarę szybko i coś, co nie da się bardzo konkretnie jakby, bo wspieraniu twórcy zawsze tak jest, że albo będzie coś bardzo fajnego, albo nic nie będzie nigdy nie wiadomo, która z tych dwóch Aha. alternatyw to będzie, no, no, także to, to, to... Łódź działa tak trochę jak Ministerstwo Gospodarki, które nagle sobie, że wow! Biznes groby w Polsce, nie tylko gry, ale też całe wydawnictwo i to, ile się gier kupuje u nas, daje jakieś astronomiczne sumy, no i w czasach kryzysu to wszystko rośnie. No więc trzeba y, się pochwalić, że u nas w Polsce tak wszystko fajnie idzie, no i nawet do tego zaczęło się myśleć państwo, na, bez tego, by żadnych jakichś y, konferencji czy przemówień, czy, czy Digital Dragon, chodzi, zastępca pana, pana ministra gospodarki, i się chwalił, że to w Polsce nie ma, no, to wszystko sami twórcy zrobili sobie sami nie o no i, I, I rozpiskę do ministerstwa wysłali, tak. żeby ministerstwo wiedziało, co ma powiedzieć na tym otwarcie. Tak. Tak? To jest jeszcze jedno, że Ale tak to Może działa. to jest taki kierunek, kiedy no, ministerstwo i w ogóle państwo w ten sposób mogłoby wspierać no. tych twórców. No, nie no, trzeba się tak odżegnywać. Tak? I to, że nie, oni jeszcze nie, nie wiedzą, że, co że to się dosyć, dzieje, może się... To coś nieporadnie działa. Ja myślę, że fajny był, nie pamiętam jak się Guillaume de, de Fontaine, czy jakbyś tam gość z, z Quantic Dream, który opowiadał o doświadczeniach francuskich, bo tam już takie repozytorium funkcjonuje też, gier, i on opowiadał o swoich rozmowach, bo to były rozmowy nie z Ministerstwem Gospodarki, tylko z Ministerstwem Kultury. Ministerstwo Kultury Nasze niespecjalnie wie w ogóle o co biega, prawda, znaczy interesuje się, grami, się interesuje Ministerstwo Gospodarki. Więc tutaj jak jest, jest ten duży ból. No zawsze coś, tak. No właśnie, to jest w ciekawe jak w innych krajach te ośrodki związane właśnie z systemem kultury, czy takie, jak mamy, dajmy na to Instytut Sztuki Filmowej, to są odpowiedniki, dajmy na to w Kanadzie, rozmawialiśmy mm. o tym właśnie ostatnio, on przecież FES mm. był na początku tak, realizowany tak. w ramach grantu rządowego, tak? mm. więc są różne ciekawe praktyki na Zachodzie, które naprawdę nie wymagają jakichś gigantycznych nakładów, no bo. Prawda, za sponsorowanie jednego twórcy, czy tam nawet kilku, w okresie roku, czy, czy dwóch, no to nie są jakieś gigantyczne właśnie fundusze, a pozwalają naprawdę stworzyć coś ciekawego i rozwinąć branżę. Także. Ja jeszcze sobie myślę, że państwo powinno sobie uświadomić, że jest takie zjawisko, które samo w sobie jest pozytywne, ale ono na, na, na, na te przyszłe studia, które miałyby tworzyć rzeczy mm -hmm. ala wiedźmi może wpłynąć nie najlepiej, mianowicie na to, że w Polsce obserwujemy od wielu lat dosyć znaczący spadek piractwa. I teraz, to jest duży problem, dlatego że większość ludzi, którzy tworzy dziś gry, to byli ludzie, którzy mieli masę pirackiego programowania, bo ono w ogóle wtedy jeszcze nie było pirackie w Polsce, na przykład, nie tak. było legalne. Teraz tak, My potem oni oczywiście, tak. potem to piractwo było bardzo wysokie, co to proszę Państwa, oznacza, to, to że u nas Dzieciaki wychowywały się z Photoshopami, z, z, z Studio najnowszym, z, z, z, z narzędziami programistycznymi, które kosztują masę kasy. I teraz w tym momencie wydaje mi się, że to jest coś, co Państwo powinno w tę nisze teraz sprawić. Znaczy, powinny się pojawić programy, które na przykład pozwalają młodym ludziom korzystać z najbardziej zaawansowanych narzędzi legalnie. Bo to jest pewien, pewien problem. Wydaje mi się, że myśmy po prostu chcąc, nie chcąc wychowali ludzi, którzy po prostu mieli dostęp do tego i, no, i nauczyli się sporo samemu. Obserwacja. I teraz nagle już nie będziemy mieć tych ludzi, znaczy będziemy ich mieć coraz mniej. Ja nawet uczelnie tutaj górskie, e, e, nie będą już mówić o znazdach, nie mają same programów, nie mają takiej samej licencji, tylko dostarczają seriali. I po 30 dniach, jakby wszystkie na znaczeniu, po prostu instalują w mgnieniu. Ale te ja na nawet nie mają, więc niektóre programy mają bardzo dobre alternatywy, które są planowane. Okej, okay, ale to jest zawsze pewne ryzyko. Ja nie twierdzę, że alternatywy darmowe są złe, tylko chodzi tu o jakby czysto pragmatyczną kwestię tego, że ci ludzie wychowywali się na tych samych narzędziach, które potem mieli w firmach komercyjnych. Teraz to przejście od narzędzi, które są alternatywami darmowymi, zawsze jest dodatkowym kosztem i zawsze jest dodatkową trudnością. No kosztem w sensie wymaga nauki, zmiany pewnych przyzwyczajeń, nawet jeśli one są bardzo podobne. No, chodzi o prostą rzecz. Jeżeli ma się od początku dostęp do tych narzędzi programistycznych, które, które kosztują gigantyczne pieniądze, to ma się większe szanse na to, że, że, że uzyskamy szybki start. Ale też jest to, że nie wszystkie firmy wspierają uczniów studentów, tak? Mam to na myśli jakby Adobe Art, które każdy sobie płacić za wersję studenckie swoich programów, co jest hmm. jakimś obłędem, tak? Bo i tak wiadomo, że mają zmonopolizowany rynek, i tak wszyscy korzystają z tego oprogramowania. Więc, jakim jest problemem udostępnienie za darmo wersji studenckiej, na której jeśli wychowają ludzi pracując na iPhone'a, to oni i tak będą zmuszeni, żeby nie kupić. I, ale to też stwarza problemy potem i dla uczelni, i tak dalej. No bo... Wersje są dawa, czy nie, ale, ale no przynajmniej przynajmniej się w domu, potem mogą mieć do tego dostęp. Tak? No i tworzy się właśnie taki problem. Więc mówię, to nie, nie jest tylko związane jakby z, z państwem i dostępnością jakby naszą wewnętrzną, ale też zależy to po, po jakiejś części od, od samych firm. Tak? Ale oczywiście, ale tutaj jest taki problem, że jasne, że te firmy one mogą próbować dyktować sobie takie warunki, ale przecież wiadomo, że wiadomo jest, że jedyną tą stroną na tyle silną, żeby negocjować z nimi i próbować jej zmusić jest państwo, no, to, nie, to nie, nie klient, który kupuje jedną kopię. Więc w tym sensie jest to nadal cały czas piłka po stronie państwa. Chociaż ty czasami piszesz znaczy, no, nie na to kliencie, pisze. że do kupy. Nie mówimy o kliencie, kupuje jedną kopię, małą firmę i, i moment, uczelniach, prawie. które chcą kupić jakąś dużą licencję, hmm. tak jak by Jakoś tam to się chyba zaczyna też, też troszkę impuls robić. Nawet to Adobe Nieszczęsne, które w przeciwieństwie do różnych innych firm bardzo mocno wietrzy interes w szkoleniu studentów, oni tak? mają cały dział właśnie tych szkoleniowców reklamujących, którzy rozłożą i próbują promować Tak, ja, konkurencja jest klucza. Tak, że... tak. tak przewrotnie w takim razie. Rozmawstwo jest w ogóle potrzebne, może to jest fanaberia, może my tu niepotrzebnie tracimy czas debatując na ten temat już prawie przez godzinę. tak? Może w ogóle to nie jest jakaś kwestia istotna i ludziom to nie spędza snu z Nie wiem. Skoro chcą się ludzi tego uczyć, jest potencjalnie studenci. To jest ważne. Mówię o tak z osobistego przykładu. bym poszedł. W ten sposób można by powiedzieć, że wszystkim tak? Czyli coś jest potrzebne. No, jeżeli jest spora grupa ludzi, która się zajmuje, jeżeli w Łodzi, e, w Łodzi to widać, teraz e, w Wydmocie tak? to, e, to się zaczyna rozwijać, jeżeli za granicą rozwijać to jeszcze bardziej e, od dłuższego czasu, e, to jest to co ja, ja myślę, że, że, tak? że, że groznawstwo. Takie dwie odpowiedzi mi przychodzą, do głowa. one się Aha. nie zgadzają ze sobą, nie która wygra. E, Zobacz, najlepiej a, tak. Obiekt, zobaczymy, zobaczymy w przyszłości, na ile groznawstwo jest potrzebne i w jakim zakresie. Tak? Znaczy, na ile ten e, aparat jakiegoś od, jakiejś nauki oddzielnej od kulturoznawstwa na przykład e, będzie potrzebny. Natomiast wydaje mi się, że ono jest tak dosyć naturalnie potrzebne. E, nawet nie, nie, nie wnioskuję tego po tym. E, ile tych groznawców się otwiera, ile tych groznawców po świecie już chodzi, tylko po tym, ile osób gra. Tak? Znaczy, to jest na tyle ważna forma działalności w tej chwili e, i, i na tyle ważna forma kultury, nie mierzona nawet tymi wynikami finansowymi, bo to, mnie, to jest zwykle taki argument, to przynosi dowody większej niż branża filmowa. No mnie to specjalnie jakoś tam nie interesuje, bo zbrojeniówka jeszcze większa. E, no, A farmaceutyczne. farmaceutyczne jeszcze, jeszcze weselej. Natomiast straszliwe ilości ludzi grają. Jesteśmy w takim fajnym momencie, kiedy w ogóle mówienie o tym, że ktoś jest graczem, a ktoś inny nie jest graczem przestaje mieć sens jakikolwiek, tak? bo każdy gra, tylko każdy w troszkę co innego. Jeszcze nie, każdy Jeszcze nie ale, wie, ale że idziemy gra. w tym kierunku. Więc to jest na tyle ważny kawał działalności ludzkości, na tyle duży jest czas, jaki ludzkość dziennie spędza na graniu, to jest dość przerażający, że warto się temu przyjrzeć. Tak? Znaczy, mamy taki odruch, jak się zajmujemy jakąkolwiek nauką, że jeżeli, coś jest, jeżeli jest jakieś duże i rozpowszechnione zjawisko, no to mamy taką pokusę, żeby mu się przyglądać. To jest naturalna pokusa i myślę, że groznactwo no to właśnie tym się zajmuje i że dziwnie i głupio by było, gdyby nic takiego nie był. Absurdalnie by było. Absurdalnie. No tak, ostatnio ze znajomym właśnie tym Michałem Jakubowskim z Centrum G Akademii Poźmińskiego w Warszawie rozmawialiśmy o tym aspekcie właśnie tego współczesnego pokolenia IG, które wychowało się na grach, Więc rzeczywiście ten aspekt ilościowy wydaje się tutaj istotny, ale być może istnieje też jakieś, jakaś motywacja jakościowa, tak? To znaczy... Wydaje mi się, że może doznawstwo nie jest konieczne w skali Wszechświata, ale wydaje mi się, że badanie G, czy, czy w ogóle mówienie o Gach, w sytuacji, kiedy doznawstwo istnieje jest po prostu przyjemniejsze i łatwiejsze. No właśnie, właściwie bym to potwierdził, znaczy ja bym nie godził się na to, żeby odpowiadać na tak zadane pytanie, nie, nie, nie do Ciebie to kieruję, <laughs> tylko to jest pytanie, które pada bardzo często, tak? Więc czy to jest potrzebne? Ja Ewentualnie by powiedział, nie, nie jest potrzebne. Tak jak mhm. bardzo wiele rzeczy nie jest, tak jak tu powiedziano, potrzebne. No, żyjemy w społeczeństwie, które dosyć dawno już temu wyszło z, stów, z takiego etapu, gdzie wszyscy po prostu od rana do wieczora dbali o to, żeby przeżyć, żeby inni też przeżyli. I po prostu zaczęliśmy, doszliśmy trochę wyżej. To pójście trochę wyżej polega na tym, że zaczynamy mieć więcej dóbr i więcej czasu na robienie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Tylko mamy, oto, mamy na nie ochotę. I na tym polega tworzenie kultury, że zaczyna być coraz więcej rzeczy, na które mamy ochotę i uważamy, że one nas bawią, sprawiają nam radość itd. i tak dalej. w tym momencie, jeżeli to tak postawimy, to sprawa jest jasna. Gry, a także mówienie o grach sprawia dużo, wielu ludziom autentyczną przyjemność i uważają oni tę czynność za cenną. Więc właściwie jakby jak to tak ujmiemy, to Moim zdaniem nie ma o czym mówić po prostu. Dokładnie, bo nawet samo granie, tak na dobrą sprawę. nie jest do tak, niczego to, potrzebne. Tak. tak, tak. No ale tak jak, jak nie jest nam potrzebne granie, no tak jak można by powiedzieć, że jak nie jest potrzebna. Ja myślę, że jest potrzebna. Po nie chodzi o, o pytanie, czy potrzebna nam jest wiedza o tylko Czy potrzebna nam jest wiedza o tym, co nas otacza jako coś, co jest istotną częścią. I tutaj z Panią Ciutą mogę powiedzieć wcześniejszej, czyli z, choćby z tego względu, że gry stały się tak powszechnym mediom i praktykowanie gry stało się tak powszechną czynnością, którą wszyscy praktycznie teraz wyznaczniamy e, Gdzieś w naturze człowieka chyba leży potrzeba rozumienia tego, e, dlaczego akurat pewne zapotrzebowanie, pewne, nie wiem, pewne ciągoty w jego psychice, pewne zachowania są podporządkowane właśnie temu, co nagle staje się dla niego atrakcyjne. I e, oczywiście można byłoby się obejść z takich e, kierunków studiów, z, z tego typu refleksji jak e, teatroologów i tak okay. dalej. Ponieważ moglibyśmy po prostu chodzić na filmy, czytać książki, e, nie wiem, chodzić do teatru i tak dalej, i czerpać z tego przyjemność i zupełnie zignorować jakby jakieś faćby psychologiczne odłożą tego, tak, dlaczego to robimy. E, ale jednak tego nie pominęliśmy. Zajęliśmy się tym, zaczęliśmy się interesować e, jak działają e, nie wiem, techniki motywacyjne, które stoją za tym, że ktoś pójdzie do kina. I to samo teraz dzieje się z grami. E, I choćby dlatego moim zdaniem potrzebna jest analiza tego medium e, i analiza praktyk społecznych, które wiążą się z, z istnieniem tego medium. Ja A jeszcze jest... przyszedł do taka życiowa sytuacja. Wstaję sobie rano, zjadam śniadanie, włączam sobie komputer, zaglądam sobie na poligamie, czytam sobie artykuł, mówię sobie fajny, zaglądam sobie do komentarza, mówię, cholera, potrzebny, strasznie, to jest to grozna. A jeszcze taką ogólniejszą rzecz chciałem powiedzieć, tak. że wiedza o czymś, wiedza o Xie, zawsze to jest, on ma inny status, inną wartość niż sam X, Nie należy tego łączyć ze sobą, więc nawet gdyby było tak, że gry są na przykład czynnością wstydliwą, w ogóle nie należy o tym mówić, to jest w ogóle ohydne, że, że, że gram w gry, że gry to w ogóle coś, co należałoby zlikwidować nawet. To i tak wiedza o grach mogłaby być wartościowa i przydatna. To są, to są, dwie, to są dwie, dwie niezależne sprawy, bo jak sobie wyobrażimy taki świat na przykład, jeżeli sobie zrobicie taki eksperyment, myślowie, wyobraźcie sobie świat w tym momencie, kiedy projekt zgromadzenia wiedzy się skończył, kiedy już usiedliśmy i powiedzieliśmy, no, Google OK. Box zbliża, Google Box się zbliżał. Google Books się zbliża. Google się zbliża, no więc wyobraźcie sobie, już jest. No, wy, wymyślmy sobie taki moment, że po prostu ludzkość powiedziała sobie, tak, załatwione, Więcej nie Udało nie się, się więcej, wszystko. To co to będzie za moment? To będzie moment, kiedy będziemy wiedzieli, krótko mówiąc, wszystko, wszystkim. No więc, jeżeli, więc, więc tak naprawdę zbieranie wiedzy o czymkolwiek jest o tyle istotne, że cały projekt nauki zmierza do zgromadzenia wiedzy wszystkiego o wszystkim. Więc to, to nie jest tak, że możemy sobie coś pominąć, powiedzieć eh, dobra, to w ogóle darujmy sobie, nikt nie zauważ. E, ale jak, jak uczy literatura, w tym punkcie się później już podpisuje park z diable, tak. Ale tak, tak. z drugiej strony mamy też jakieś spełnienie opowiadania Borgesa, tak? O bibliotece, gdzie są wszystkie książki napisane. No to później to, prostu, nie, to niefunkcjonalne rozwiązanie. No, Mieszkanie się po takiej bibliotece okazało się też całkiem ciekawym zajęciem w sumie, więc... Dobrze, ponieważ czas nas niestety jak zwykle goni i wiem, że już nadszedł moment, kiedy powinniśmy powoli kończyć. Takie krótkie wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy, bardzo optymistyczne moim zdaniem, oprócz tego ostatniego pytania, które oczywiście padło tak, żeby spróbować, sformułować jakieś argumenty wszystkim przeciwnikom yy, gier i, i osobom, które zawsze twierdzą, że to jest strata czasu, yy, no to wykazuj, wyłania się bardzo yy, optymistyczny obraz, tak? Jest dziedzina, która już właściwie yy, no, ma pewną tradycję. Są ludzie, którzy się chcą tym zajmować yy, i którzy lubią yy, się tym zajmować, tak? Są też osoby, które z tej wiedzy chciałyby skorzystać. Także ja uważam, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby wreszcie taki kierunek też powstał. Ale to wszystko dlatego, że nie było tu żadnego pyskatego twórcy gier, na przykład jakbyśmy tu Adriana... Chlinała, Chciałam bo... zaprosić jakiegoś tak, się, to to gierale, nie ale niestety tak, nie mogli, także nie wiem, czy byliby nie, bo, bo to jest zupełnie inny jakby... Tak, tak. Ale on też, też mówi, troszkę przecież, skoda, że... innego? przecież on też się bawi trochę w groznawcę. Tak, tak, natomiast to jest, to jest jakby I... też bardzo, bardzo ciekawa bardziej, perspektywa, więc... której nam tak, troszkę brakuje, że jakby twórcy gier mają, odnoszą się z dużą rezerwą do groznawców często i na pewno nie byłoby to nawet w połowie tak optymistyczne jak, mhm. ale to jest naturalne, na tak? bo oni się czują tak, troszeczkę tak. Jak, takie, jak, taka, jak taki insekt, który my oglądamy przez, <laughs> e, przez, że my ich obserwujemy i mówimy co to te ich produkty, znaczy i wytwory, e, czym one naprawdę są, więc to może być, to no tak, tak pewne napięcie, zawsze jesteśmy pięć, dla nich którzy się badać. własne nogi potykają i nie wiedzą często o czym, okay. o no, ale to... Ale my jesteśmy optymistyczni. Tak, jesteśmy jak najbardziej optymistyczni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Przypomnę jeszcze, że moimi gośćmi był dr Paweł Grabarczyk, o no. się nie pomyliłam, magister Maria Garda i dr Paweł Schreiber oraz słuchacze, którzy także chcieli się słuchacze Akademii, którzy też chcieli podyskutować na ten temat. Także bardzo jeszcze raz dziękuję.